Jest godzina 11.04 na antenie Akademickiego Radia Luz. Rozpoczyna się audycja Masz Trzy Życia. Przed mikrofonem Miłosz Szymczak i od razu przejdę do tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, bo temat dzisiejszej audycji to kontrolery. Może już mniej e, joypady, bo tak się kiedyś je nazywało. Dzisiaj to słowo troszkę chyba już wyszło z użycia, ponieważ kontrolery przyjmują dzisiaj różne kształty, różne funkcjonalności, mają działają z różnymi sprzętami, ale no łącznie jedno służą do grania, bo o tym e, zazwyczaj w Masz Trzy Życia rozmawia. Troszkę się odniosę też do y, statystyk, y, które Steam zebrał przynajmniej y, jeśli chodzi o pc -ty, jakich kontrolerów grasze używają y, ale też opowiem sobie o tych różnych kontrolerach y, współczesnych, których dzisiaj używamy i jeszcze o tym co ciekawego Microsoft wymyślił dla osób, które nie mogą w pełni korzystać z tych standardowych kontrolerów z uwagi na ich niepełnosprawność, bo niedawno podczas Super Bowl Microsoft pokazał reklamę, która właściwie prezentowała w taki sposób bardzo ładny, jak ten kontroler dla osób niepełnosprawnych jest wykorzystywany. To naprawdę jest bardzo miły gest ze strony Microsoftu już samo stworzenie tego kontrolera i myślę, że to tak powinno być z każdej strony robione Tymczasem PlayStation i Sony cały czas nie zaprezentowały żadnej takiej alternatywy dla tego, co Microsoft zrobił. Także to jest temat dzisiejszej audycji, kontrolery do gier, o tym jak z nich korzystamy i z jakich właściwie korzystamy. A za chwilę z tym tematem wrócę ponownie. Kontrolery do gier to temat przewodni, który będziemy dzisiaj prowadzić aż do godziny 12 na antenie Radia Luz. I może zacznijmy od tego, co Steam zaprezentował we wrześniu ubiegłego roku na swoim blogu, bo Steam, jak być może wiecie lub nie wiecie, ma coś takiego jak Steam's Hardware Survey, czyli użytkownicy tej, tej platformy mogą się zgodzić na to, żeby Steam sprawdzał, jaki sprzęt posiadają, czyli oczywiście podzespoły komputera, bo Steam oczywiście... Jest obecnie tylko na pc PC-tach i dzięki temu mamy sporo informacji o tym, z jakiego sprzętu korzystają gracze owi a do tego sprzętu od jakiegoś czasu też są doliczane kontrolery służące nam do grania, bo Steam wspiera już sporo tych kontrolerów i można je bardzo fajnie zarejestrować w tymże oprogramowaniu i korzystać m.in. chociażby podczas korzystania ze samego Steama, bo Steam posiada taki tryb Big Picture, gdzie było projektowane właściwie pod y, korzystanie ze Steam'a na telewizorze za pomocą kontrolera, coś jak używamy dzisiaj tych y, interfejsów użytkownika w konsolach secenarnych, jak Xbox czy Playstation. Tak też Steam ma taką wersję swojego oprogramowania, która jest zresztą bardzo wygodne, jeżeli faktycznie korzystamy z niego gdzieś siedząc na sofie w pokoju dziennym. Y, no i w ten sposób y, Steam też y, wspiera oczywiście wszystkie gry, ale to oczywiście też zależy od twórców gier, którzy coraz częściej decydują się na wsparcie kontrolerów, mimo że ich produkcje mogą być pisane z myślą o klawiaturze i myszce, no bo przypomnijmy, że pierwszymi kontrolami do gier nie była ani myszka, ani nawet klawiatura, a właśnie różnego rodzaju kontrolery, czy to na początku w formie potencjometrów, czy później też właśnie joysticków, które były bardzo popularne przez jakieś 20 lat może w świecie gier. Później troszkę wróciliśmy do klawiatury i myszki, bo nie tylko Amiga, ale również Pety zaczęły rządzić na rynku, no ale obecnie myślę, że nad klawiaturą myszką wygrywają kontrolery. Oczywiście to też jest przypadek specyficzny, bo oczywiście cały czas mamy sporo gier, które mają sens tylko podczas gry myszką i klawiaturą. I nie mówię tu o strzelankach, bo te coraz częściej nie służą do, do, do powiedzmy idealnego celowania, a raczej skupiają się na fabule, a jakiejś takiej prostszej rywalizacji, szczególnie na konsolach. Tymczasem cały czas właściwie mówimy tu tylko o tych turniejowych, sportowych grach, gdzie myszka i klawiatura w strzelankach wciąż są wymagane. Tymczasem m, oczywiście z tych gier, w które raczej nie pogramy na kontrolerze, to są bardziej skompli skomplikowane strategie gry, gdzie więcej wskazujemy na elementy interfejsu, niż poruszamy się po jakimś świecie. To wszystko faktycznie wymaga od nas skorzystania z myszki klawiatury, ale sam się przekonałem jakiś czas temu, że w większości czytów to jednak kontroler jest zdecydowanie wygodniejszy. Nawet kiedyś pamiętam, że w Wiedźmina 3 chyba nie chciałem grać za pomocą kontrolera, mimo że go posiadałem, a myszką i no ale kiedy po raz pierwszy zacząłem korzystać z pada do Xboxa przy Wiedźminie 3, mimo że to był PC no to stwierdziłem, że nie ma opcji, nie da się grać w tę grę inaczej i ma to sens, chociaż było też w Wiedźminie parę takich rozwiązań, które od korzystania z kontrolera, kontrolera powiedzmy, odrzucały, może trochę, bo... Pamiętam, że zakończenie rozmów z NPC, z NPC, czyli z postaciami w grze było bardzo trudne, bo trzeba było wybrać tę opcję dialogową, która kończy rozmowę i ją zatwierdzić. I nie rozumiem, dlaczego ta opcja nie mogłaby się wybierać automatycznie podczas wciskania, dajmy na to, B, tego czelowanego przycisku, który zwyczaj domyślnie oznacza na konsolach powrót albo anulowanie jakiejś akcji. Miałoby to sens, tymczasem to w Wiedźminie mnie strasznie irytowało, ale myślę, że większość gier jest tak dostosowana do kontrolerów, że faktycznie nie odczuwamy żadnej różnicy, jeśli chodzi o komfort korzystania z klawiatury i myszki, albo wręcz zyskujemy na tym, bo kontrolery... Często są bardziej precyzyjne, mówię tutaj o analogowych elementach kontrolerów, które dzisiaj, na które dzisiaj składają się przede wszystkim gałki analogowe, te w kontrolerach zazwyczaj są dwie, w tym kontrolerze trochę jest inne rozwiązanie, ale idea jest podobna, też często analogowe są też tak zwane spusty triggery, czyli te przyciski, które powinniśmy mieć pod palcami środkowymi przy większości takich współczesnych kontrolerów, to też jest wyjątkiem kontroler od Nintendo do Switcha, który te dwa przyciski akurat ma niestety zero-jedynkowe, nie są one analogowe, ale oczywiście też ma to jakiś sens i być może chodziło też o jakieś obcięcie kosztów albo po prostu stwierdzili twórcy tego kontrolera, że nie ma tyle gier, które by z tego korzystały, że jest sens w ogóle w to iść. No i tych kontrolerów Coraz więcej się znajduje również na komputerach, tym bardziej, że teraz łatwiej jest je do komputerów podłączyć. Kiedyś na przykład do kontrolerów Xboxowych potrzebowaliśmy oczywiście osobnego odbiornika na USB. Tak też pewnie było z PlayStation DualShockiem 3, jeszcze, który akurat był bardzo trudny, jeżeli chcielibyśmy go do komputera podłączyć, mimo że wspierał połączenie po kablu USB. Dzisiaj jest już troszkę inaczej. Wszystkie współczesne kontrolery działają przez Bluetooth, które jest domyślnie wręcz wspierane w Windowsie na przykład i sparowanie takiego kontrolera z komputerem jest wręcz banalne. Tak samo się dzieje oczywiście ze Steamem, który automatycznie wszystko wykrywa i granie w różne tytuły na komputerze za pomocą właśnie takiego, X, takiego pada od Xboxa czy od PlayStation. Jest dzisiaj bardzo proste i myślę, że poruszymy sobie dzisiaj poszczególne kontrolery, temat poszczególnych wersji tych kontrolerów i to jak się na nich gra i ilu graczy tak naprawdę podłącza je do swoich pecetów audycji Masz Trzy życia Dzisiaj tematem są kontrolery do gier i może przejdę do krótkiej historii jednego albo, albo może jeszcze wspomnę o generacjach tych kontrolerów, bo właściwie z każdą kolejną generacją konsol oczywiście kontrolery też zyskują jakieś dodatkowe możliwości i zazwyczaj są często to podobne możliwości. W jakiś dziwny sposób ci producenci mają podobne pomysły na to, co, co być może się graczom przyda albo polepszy ich doznania z rozgrywki z kolejnymi wersjami ich konsol przykład w przypadku generacji konsol, do której należało PlayStation 2, tam taką nowością był już taki domyślny force feedback, czyli ta technologia, którą tak są akurat nazwał, chodzi o wstrząsy, które były synchronizowane z tym, co się dzieje w grze, twórcy mogli z tego swobodnie korzystać i te wstrząsy właści właściwie weszły już na dobre do kontrolerów w tamtym czasie, ale wciąż to były kontrolery przewodowe. Takim znacznikiem kolejnej generacji konsol, gdzie już było PlayStation 3 i Xbox 360, było to, że kontrolery już właściwie działały bez Dobry co pozwalało na zdecydowanie bardziej komfortową rozgrywkę. Mogliśmy się oddalić od telewizora na dowolną właściwą odległość i korzystać bez gdzieś kabli, które mogłyby się po podłodze ciągnąć do samej konsoli. A kolejnym wyznacznikiem kontrolerów tych już najnowszych, czyli obecnych na przykład z PlayStation 4 był przycisk Share, czyli przycisk, który pozwalał dzielić się zawartością gier właściwie może inaczej. Tym jakimiś zrzutami ekranu z gier albo krótkimi filmikami w mediach społecznościowych w sieciach społecznościowych no taki przycisk miał PlayStation, miał PlayStation 4, ma do dzisiaj takiego przycisku nie ma Xbox, ale też ma oczywiście takie możliwości i podobny pomysł miało oczywiście Nintendo, które umieściło w swojej obecnej konsoli, czyli Nintendo Switch przycisk, który pozwala na robienie właśnie zdjęć albo krótkich filmów które później możemy również udostępnić Gdzieś w sieci pytanie brzmi, co wymyślą twórcy z kontrola, kontrolerami kolejnej generacji, no ale może przejdźmy tymczasem do pierwszego takiego króla, myślę, że kontrolerów na Steamie, bo Steam we wrześniu ubiegłego roku udostępnił taką ankietę, wyniki właściwie ankiety, z jakich kontrolerów korzystają gracze na komputerach PC i tam Prym wiedzie kontroler Xbox 360, który właściwie zajmuje 45% tej stawki wszystkich kontrolerów używanych na Steamie to jest bardzo dużo, ale też przypomnijmy, że w tamtych czasach, kiedy ludzie zaczęli podłączać kontrolery do komputerów, no to chyba tylko Xbox, Xbox Microsoft wspierał domyślnie swoje kontrolery udostępniał również osobne Wersję tych kontrolerów z możliwością podłączenia ich do komputerów nawet bezprzewodowo. No, trudno się nie dziwić. Zazwyczaj, jeżeli mówimy PC, to myślimy o Windowsie, a Microsoft, jako że jest właścicielem Windowsa i twórcą Windowsa, no to umożliwił swoim jakby graczom z konsol Xbox no, również korzystanie z tych urządzeń na komputerach. Dlatego też Xbox 360 i jego kontrolery zyskały, no, takie myślę, że poparcie wśród graczy. Pecetowych. i tego jest na Steamie jak widać najwięcej ale zaraz na drugim miejscu właściwie prawie że ex z kontrolerem do PlayStation 4 jest kontroler do Xboxa One, czyli tego, już tego nowszego Xboxa no ale razem kontrolery Xboxowe zgarniają powiedzmy 2 trzecie całej stawki jeśli chodzi o obecność kontrolerów na pecetach więc tutaj nie ma wątpliwości, że to one właśnie rządzą, tym bardziej od czasu kiedy kontroler do Xboxa One od czasu wydania wersji tej konsoli Xbox One S, ten kontroler już działa nie na jakiejś powiedzmy częstotliwości i technologii wybranej przez producenta konsoli, a na Bluetooth, czyli technologii, która jest wszechobecna dzisiaj i podłączenie takiego kontrolera do, do komputera stało się o wiele, wiele prostsze, więc no stawkę zajmują obydwa kontrolery Xbox, z których jeden powstał w roku 2005, oczywiście razem z premierą konsoli Xbox 360, a drugi w roku 2013, kiedy ukazał się na rynku Xbox One. Właściwie design tych kontrolerów jest bardzo podobny i niewiele się zmienił na przestrzeni lat. Oczywiście, biorąc tylko różnie, oczywiście troszkę takie rzeczy typu, gdzie się umieszcza bateria albo akumulator i może w jakiś sposób się podłącza. Te rzeczy do komputera. Tymczasem y, najważniejsze chyba w tym jest to, że gałki analogowe nie są umieszczone tak jak w DualShocku od Playstation na dole, obydwie tylko są y, jedna y, pod lewym kciukiem w tej lewej głównej części kontrolera, a druga w tej środkowej części po prawej stronie na dole i to podobno jest według graczy wygodniejsze nie ma jakichś dokładnych statystyk na ten temat, ale podobno ten układ bardziej się graczom podoba co też zresztą widać po kontrolerze Nintendo który również taki układ zastosowało w swoim kontrolerze do Nintendo Switch o zapiskiem Pro PlayStation się trzyma uparcie swojego designu, który oczywiście również jest jak najbardziej wygodny, ale no to już jest kwestia przyzwyczajenia, no więc Xbox zgarnia, myślę, że naj najwięcej z tej całej stawki kontrolerów podłączanych do PC PC-ów, ale wspomnimy, że to też z tego powodu, że ta sama firma produkuje systemy na PC-ty jak i systemy na konsole, więc i te pady. Więc to jak najbardziej ułatwiło Microsoftowi ekspansję na rynku pecetowym swoich kontrolerów, ale na liście niedaleko za tym kontrolerem są jeszcze inne, więc o nich powiemy za chwilę. Na antenie Radia Luz, Audycja Masz 3 życia, czyli audycja o grach wideo, w której dzisiaj poruszamy temat kontrolerów do gier, w szczególności tych wykorzystywanych na PC-tach. Bo o ile kontroler przy konsoli to jest rzecz naturalna i nie mamy nawet zbyt dużego wyboru, o tyle na pc wciąż mamy te domyślne kontrolery, czyli klawiaturę i myszkę no ale też mamy możliwość podłączenia właściwie dzisiaj całego gro różnego rodzaju urządzeń, które pozwolą nam korzystać z gier, być może w wygodniejszy i fajniejszy sposób w szczególności jeżeli korzystamy z komputera, tak że mamy go podłączonego do telewizora w pokoju dziennym, gdzie siedząc na sofie czy nawet gdzieś w pokoju odsuwając po prostu krzesło do biurka na bok i siadając gdzieś tam dalej również na jakiejś kanapie czy łóżku. No i myślę, że te kontrolery, które mówiliśmy przed chwilą, czyli te od Xboxa, które bardzo łatwo jest podłączyć do komputera, no nie ma wątpliwości, że to one są tutaj królami, jeśli chodzi o PC-ty, ale zaraz na drugim miejscu, gdyby zsumować dwie generacje, są kontrolery od PlayStation, czyli od PlayStation 3 i 4. O ile ten pierwszy naprawdę było trudno podłączyć do komputera i go fajnie skonfigurować, więc nie dało się tak out of the box podłączyć, po prostu pada DualShock 3 do pc -ta. O tyle ten z PlayStation 4 już jest o wiele wygodniejszy i łatwiejszy w podłączeniu, bo przede wszystkim wspiera technologię Bluetooth, czyli pozwala nam bezprzewodowo podłączyć się do każdego komputera, który taką technologię wspiera, ewentualnie również po kabelku. No i tak jak Xbox 360 miał udział w tych kontrolerach na pc 45% i Xbox One 19%, o tyle z urządzeniami od Sony jest odwrotnie, bo ta pierwsza generacja ma zdecydowanie mniejszy udział 7%, a dopiero DualShock 4 zyskał sobie 20% fanów na PC. No, myślę, że to jest kwestia bardziej tego, kto jaką konsolę posiada, i wtedy po prostu mając taki kontroler, próbuje już go podnosić do swojego komputera, ale właśnie o ile wydaje mi się, że te wszystkie kontrolery od Sony, które są tu używane na PC, faktycznie pochodzą z, z pakietów, które zakupiono razem z konsolą. O tyle, tak może nawet połowa tych padów od Xboxa, to są pady kupione osobno zupełnie. Właśnie na użytek wyjątkowo docelowo do komputera i ci ludzie nie posiadają w swoim domu konsoli od Microsoftu. No myślę, że takie są dzisiaj trendy, więc ten PlayStation mimo większych trudności ze sparowaniem podłączeniem często też trzeba gdzieś po drodze korzystać z oprogramowania, które nam zamienia jedne przyciski emulując troszkę inne w systemie po to, żeby wszystkie gry fajnie z tym kontrolerem działały, ale mimo to myślę, że no, drugie miejsce jeśli chodzi o tutaj udział w rynku jak najbardziej się PlayStation należy, bo i kontrolery też są bardzo dobrze wykonane i równie wygodne. Jest też taka statystyka, która pokazuje, to przypominam te wyniki są z września, a ona pokazuje ilu graczy tak naprawdę z tych posiadających dany kontroler korzystało z niego w ostatnim miesiącu. No i tutaj się troszkę statystyka zmienia, bo okazuje się, że te od PlayStation kontrolery nie były zbyt często używane przez ostatni miesiąc, mówiąc tutaj o tym badaniu, bo zarówno kontroler do PlayStation 4, jak i do PlayStation 3 z nich korzystało zaledwie 10% graczy je posiadających, czyli jeżeli gdzieś tam na Steamie się zarejestrowało 500 tysięcy kontrolerów, to zaledwie 50 tysięcy z nich było używanych w, przez miesiąc. Więc to naprawdę być może ktoś sobie ten kontroler podłączył Sparował z komputerem z, Ze Steamem Ale później już z niego nie korzystał Tymczasem na wyższych miejscach są chociażby Kontroler od Steama który, O którym może powiem później, bo też jest pewnym ewenementem Później jest na trzecim miejscu Kontroler od Xbox One A wyżej od niego jest, co ciekawe, kontroler Od Switcha, czy od, od konsoli Nintendo Który nie był dołączany do konsoli A trzeba było go kupić oddzielnie I to za dość wysoką cenę, ale no widać, że on tutaj zdobowywał szybko popularność. Oczywiście na pierwszym miejscu, bo 20% to jest Xbox One, czyli 20% ze wszystkich posiadaczy kontrolera do Xboxa One używało go przez ostatni miesiąc od tego badania na Steamie, na komputerze. No ale ten Switch, który tu jest na drugim miejscu, faktycznie zdobywał popularność bardzo szybko, bo to było Badanie z, z września 2018 roku A przypomnijmy, że konsona Nintendo Switch i ten kontroler też Ukazały się niewiele wcześniej, było zaledwie półtora roku wcześniej W marcu 2017 Więc bardzo szybko sobie zdobył ten udział w rynku kontroler do Switcha no dochodząc powiedzmy do drugiego miejsca jeśli chodzi o używalność w ostatnim czasie i nie jest to też może jakieś dziwne, bo przecież ten kontroler jest całkiem dobry, gracze sobie chwalą, niektórzy nawet twierdzą, że jest najlepszy może nie jest moim zdaniem najlepszym jeśli chodzi o wygodę użytkowania bo jednak mi się wydaje, że gałki analogowe są troszkę trudniejsze w obsłudze w porównaniu z tymi chociażby z Xboxa one. I też ma taki minus, że jego trigger, czyli te przyciski naciskane domyślnie środkowymi palcami dłoni, łyszczone z tyłu kontrolera, nie są analogowe, one są zerojedynkowe, czyli o ile na przykład gdy mielibyśmy pod tym przyciskiem w jakiejś grze zoom, przybliżenie płynne powiedzmy od najbliższego do najdalszego ustawienia, o tyle w switchu to jest zerojedynkowe albo przybliżamy, albo w ogóle nie przybliżamy. Nie wiem jak wiele gier z tego w ogóle korzysta, ale no, tutaj sobie Nintendo trochę uprościło swój kontroler, kontroler pod tym względem. Natomiast wszystkie inne jego funkcje są jak najbardziej w porządku. Układ, jak mówiłem, tego kontrolera jest identyczny z tym od Xboxa, czyli mamy gałki analogowe umieszczone nie obok siebie, a jakby naprzeciw sobie, naprzeciw legle i też być może z tego powodu gracze sobie chwalą również ten układ, znając go już bardzo dobrze z kontrolerów Microsoftu. No i też trzeba wspomnieć, że to wszystko się dzieje mimo tego, że ten kontroler chyba jest obecnie na rynku najdroższy, bo o ile te Xboxowe czy nawet PlayStation można dostać pewnie w cenach okolicach 200 zł, o tyle ten do Switcha jest przynajmniej o połowę droższy, więc faktycznie... Tym bardziej, że on jest też domyślnie dołączany do konsoli Nintendo Switch, która ma jeszcze zupełnie inną gamę kontrolerów u siebie, no ale mimo to, tego gracze je kupują pewnie dla konsoli Switch, ale również podłączają je później do PC-ów, skoro można z nich tak korzystać no i jeszcze jedna uwaga jeśli chodzi o Nintendo bo tam Nintendo jeszcze ma oczywiście te takie Joy-Cony czyli pady podłączane i dostarczane domyślnie z konsolą i co ciekawe je również można podłączyć osobno do komputera i mieć na przykład dwa malutkie padziki z ograniczonymi, ograniczonymi oczywiście możliwościami ale na przykład na jednym komputerze więc jeżeli mamy jakiś tytuł dla dwóch graczy i Mamy akurat Switcha w domu, to spokojnie można je sparować i one się właśnie tak jak ten kontroler Pro zresztą, ten taki pełnowymiarowy, bardzo fajnie z Windowsem integrują, szybko się parują i można z nich korzystać w różnych tytułach, więc myślę, że tutaj ten poszło na, na rękę m.in. również graczom PC-towym, sprawiając, że ich kontroler nie jest wcale jakiś wymyślnie zaprojektowany, a można go właściwie bez problemu podłączyć do peceta i z niego tam korzystać. Nawet właśnie z tych małych koników, które przecież, no nie wiem czy ktoś w ogóle o nich myślał w kontekście korzystania z nich na komputerze, ale to się również da zrobić i może jeszcze przejdziemy za chwilę do nietopowych zastosowań funkcji i nietopowych kontrolerów, ale zanim to, to Brodka w remiksie, właściwie razem z DJem A. Jim utworzę wszystko czego dziś chcę. Na antenie Radio Luz wciąż audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo, w której dzisiaj rozmawiamy o kontrolerach do gier y, używanych na PC-tach, bo o ile kontrolery są domeną zazwyczaj konsol, to dzisiaj coraz częściej gramy za ich pomocą również na komputerach osobistych. Omówiliśmy już to, w jaki sposób na PC-tach grają ludzie korzystający z kontrolerów od konsoli Microsofta, od konsoli Sony. Też poruszyliśmy to, jak korzystają ze swoich kontrolerów gracze Switcha, na pecetach, bo tych jest prawie pół miliona na podłączonych do Steama, czyli do tak naprawdę do użytkowników peceta, którzy korzystają z platformy Steam. No i pół miliona to jest malutko w porównaniu z na przykład 27 milionami kontrolerów od Xboxa 360 i nawet mało w porównaniu na przykład z kontrolerem Steama, który no, został stworzony przez Valve, czyli właściciela tej platformy specjalnie po to, aby korzystać z niego właśnie na pc -tach. On jest wspierany jak najlepiej przez właśnie tę platformę i też większość znajmujących się na niej gier. Bo kontroler Steam był tworzony z myślą o tym, żeby go używać na pc więc potrafi również emulować na przykład ruchy myszą i klawisze myszy, więc tak naprawdę sporo gier jest w stanie wykorzystać ten kontroler, nawet o tym za bardzo specjalnie nie wiedząc no i to jest 1,5 miliona jeśli chodzi o tę stawkę, no tutaj już nie, nie podajemy procentów bo te wielkości około milionowe to już są zbyt małe w porównaniu z tym no co zgarniają inne kontrolery bo tutaj Microsoftowe to w sumie 38 milionów ponad a od Sony to 16 milionów ponad sztuk więc takie 1,5 miliona od Steama to jest mało, ale wciąż moim zdaniem dużo. No i budowa też i sposób dystrybucji. Myślę, że tutaj może działa trochę na niekorzyść, bo zamiast gałek analogowych posiadają one takie specjalne jakby pola okrągłe, które hmm, haptyczne tak zwane, czyli potrafią troszkę wibrować, dawać informację zwrotną naszym kciukom, ale też potrafią działać jak geokanalogowa, analogowa, bo oczywiście wykrywają położenie kciuka na, na, tej okrągłej, powiedzmy, na tym okrągłym polu, i są w stanie też w identyczny sposób kontrolować to, co się dzieje w grze. No i ten kontroler, mając 1,5 miliona, jest niewiele wyżej w hierarchii od takiej kategorii, która się nazywa urządzenia typu gamepad na PC. Czyli myślę, że w, te, w tej kategorie wpadają wszystkie te takie pady, które nie pochodzą od konsol, a właśnie były już z góry tworzone z myślą o korzystaniu na PC, chociaż pewnie też na innych konsolach, bo na konsolach tych są wspierane kontrolery tak zwane third party, czyli od Yy, innych producentów, yy, którzy skupiają się też na sprzęcie dla graczy więc tutaj kontroler, kontroler Steam wraz z tą całą gamą innych kontrolerów, kontrolerów stworzonych myślę myślą o PC-tach są prawie że na równi Switch ma zaledwie 458 tysięcy sztuk kontrolerów sparowanych ze Steamem ale myślę, że dzisiaj to jest już sporo więcej oczywiście do takiej niskiej popularności się przyczynia chociażby to że ten kontroler nie jest dołączony domyślnie do konsoli Nintendo Switch więc zbyt wielu graczy nie musi po niego nawet sięgać Zresztą jest droższy od pozostałych urządzeń, właśnie od Sony czy od Microsoftu, więc to też jest na minus, ale mimo to, jeżeli ktoś już taki kontroler nabył dla swojego Switcha, to też chętnie go najwyraźniej do komputera podłącza. No dalej na liście mamy no, sporą ilość chociażby kontrolerów od PlayStation 2, które naprawdę były trudne w podłączeniu do komputera, trzeba było sobie zapewniać jakieś specjalne przejściówki i tak dalej często, ale mimo to faktycznie tam się znalazł. Z, z liczbą 431 tysięcy sztuk. No i inne już takie mniej popularne urządzenia, jak fight sticky, czyli to takie joysticki do gier, w których przede wszystkim walczymy, instrumenty do gier rytmicznych, czy też jakieś takie naprawdę już dziwne kontrolery, typu od starych konsoli SNES czy GameCube, które też wymagają pewnej gimnastyki, żeby jest sobie z komputerem sporować czy jakieś takie kontrolery typu mata taneczna, to też gdzieś tutaj jest podliczone wszystko. No i faktycznie tych urządzeń jest na pecetach coraz więcej. Też coraz więcej się pojawia specjalnych wersji takich urządzeń bo na przykład Xbox wydał do swojej konsoli, ale też do pc to jednocześnie kontroler o nazwie Xbox Elite, który no jest takim statkiem i kombajnem jeśli chodzi o świat tych urządzeń i posiada setki ustawień, setki opcji, setki jakichś mechanicznych przełączników, przycisków, poza tymi standardowymi, znanymi nam z innych urządzeń. Ma na przykład takie łopatki, które działają jak na przykład urząd... te, takie łopatki do zmiany biegów w samochodach, w kierownicach, tych sportowych z automatycznymi skrzyniami biegów. Posiada bardzo nietypowe gałki analogowe, nietypowy D-pad, czyli ten taki krzyżak, który krzyżakiem w nim wcale nie musi być. Posiada bardzo dużo opcji ustawień zarówno w Windowsie, jak i w konsoli Microsoftu, więc mimo ceny właściwie trzykrotnie przekraczającej cenę standardowego urządzenia, no ten kontroler jest bardzo często wybierany przez graczy profesjonalnych lub takich, którzy sobie w jaki sposób cenią możliwość dowolnej konfiguracji co jest rzadkie w świecie konsol, a w rzadkie w świecie Sony gdzie właściwie nie jesteśmy w stanie niczego ustawić sobie z własnym kontrolerem no i też tutaj dochodzi jeszcze jedna, jedna rzecz od Microsoftu czyli ten taki specjalny kontroler dla ludzi, którzy mają pewną niepełnosprawność związaną właśnie z rękami z dłońmi, z palcami bo jest taki kontroler od nich wypuszczony oficjalnie który właściwie jest taką płytką posiadającą dwa ogromne przyciski jakieś tam te standardowe przyciski służące do poruszania się po interfejsie konsoli, ale też 19 aż portów z których każdy może odpowiadać za osobny przycisk i do których można podłączyć różne akcesoria, które ułatwiają osobom z pewnymi niepełnosprawnościami właśnie posługiwać się z, z, za pomocą tego urządzenia w, sterować w grach właściwie tak jakby sterował całkowicie zdrowy gracz za pomocą standardowego urządzenia i tutaj przypominamy ten właśnie kontroler, właśnie dlatego, że podczas niedawnego Super Bowl w Ameryce, gdzie znane jest to wydarzenie sportowe z reklam telewizyjnych, które kosztują grube pieniądze, tam Microsoft, zamiast na promować jakieś swoje konsole, jakieś swoje gry czy inne zupełnie rzeczy, Microsoft właśnie podczas tego wydarzenia kupił bardzo drogą reklamę, która pokazuje krótki materiał o tym, jak właśnie gracze niepełnosprawni korzystają z tego Xbox Adaptive Controller bo tak on się nazywa, grając w różne tytuły i relacjonują jak dzięki temu urządzeniu właśnie mogły właściwie dorównać swoją, swoim zdrowym rówieśnikom w różnego typu tytułach na Xboxie, więc tutaj duże brawa dla Microsoftu za właśnie wsparcie chociażby takich urządzeń, czego niestety PlayStation do dzisiaj nie zrobiło, no ale też tego nie zrobili inni producenci, również Nintendo. Warto myśleć o takich rzeczach, wiedząc przecież, że ci gracze starają się grać na tych kontrolerach przeznaczonych dla zdrowych ludzi, całkowicie pełnosprawnych, a tymczasem przecież można tym ludziom życie ułatwić, umożliwić rozgrywkę jak równy z równym z innymi graczami, chociażby podczas rozgrywki wieloosobowej w sieci czy jakiejś takiej gry kanapowej z drugą osobą obok nas. Także kontrolery cały czas myślę będą zdobywały popularność na pecetach mimo tego, że były tworzone z myślą o konsolach. No bo większość gier, coraz, też coraz więcej gier wspiera takie urządzenia jest tworzonych wręcz, wręcz z myślą o takich urządzeniach i myślę, że pierwszym dzisiaj właśnie urządzeniem jest kontroler. Kiedy tworzymy grę, o nim myślimy najpierw, a później dostosowujemy grę pod klawiaturę i myszkę jeżeli chcemy ją wydać na pecety taka jest dzisiaj kolejność, tego nie unikniemy i myślę, że gracze też coraz częściej to zauważają i mimo, że są jakimiś zażartymi fanami peceta to, to coraz częściej korzystają również z tych urządzeń po to, aby w swoich ulubionych grach po prostu, nie wiem, sterować bardziej komfortowo, mieć wszystko pod ręką i nie musieć siedzieć przy monitorze blisko przy biurku, a móc na przykład się wygodnie rozsiąść na kanapie. To wszystko w dzisiejszej audycji Masz trzy Życia, w, których w której rozmawialiśmy o kontrolerach. Jak zwykle przypominam o tym, że ta audycja w formie podcasta będzie dostępna na najpopularniejszych serwisach typu Spotify czy iTunes i zapraszam do słuchania nas już za tydzień, jak zwykle w niedzielę o godzinie 11. Do usłyszenia, cześć!